Jakuba, rozdział piąty. A teraz wy, bogacze, zapłaczcie z łkaniem nad utrapieniami, które na was przyjdą. Bogactwo wasze zgniło, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich będzie na świadectwo przeciwko wam. I pochłonie ciała wasze jak ogień. Zgromadziliście skarb w dniach ostatecznych. Oto krzyczy zatrzymana przez was zapłata robotników, którzy żeli pola wasze a wołania żeńców doszły do uszu Pana Zastępów. Żyliście w rozkoszach na ziemi i w zbytku. Utuczyliście serca swoje jakby na dzień zabijania ofiar. Potępiliście i zamordowaliście Sprawiedliwego. Nie stawia Wam oporu. Przetoż, bracia, bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik oczekuje wytrwale na cenny plon ziemi, cierpliwie go czekając, aż otrzyma deszcz ranny i wieczorny. Bądźcież i wycierpliwi, a umacniajcie serca swe, albowiem się przybliża przyjście pańskie. Nie narzekajcie jedni na drugich bracia, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia już przed drzwiami stoi. Bierzcie za przykład bracia moi utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu pańskim. Oto za błogosławionych mamy tych, którzy wytrwali, a o wytrwałości Joba słyszeliście i koniec pański widzieliście, bo wielce miłosierny jest Pan i litościwy. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą, ale wasze tak niech będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie popadli pod sąd. Jeśli ktoś zasmucony między wami, niechże się modli. Jest ktoś dobrej myśli, niechajże śpiewa. Choruje kto między wami, niechże zawoła starszych zboru, a niech się modlą nad nim, namaściwszy go olejem w imieniu Pańskim. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan. A jeśli się grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczone. Wyznawajcie jedni przed drugim upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może gorliwa modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby deszcz nie padał i nie padał deszcz na ziemię trzy lata i sześć miesięcy. I znowu się modlił, a wydało niebo deszcz i ziemia zrodziła owoce swoje. Bracia, jeśli kto z was zboczy od prawdy... A nawróci go ktoś, niechże wie, że kto odwróci grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.